To są informacje Polskiego Radia 24. To z pewnością rekord internetowych zbiórek. W planach było 200 tysięcy, jest ponad 200 milionów złotych. Unia Europejska i NATO potępiły próbę zamachu na prezydenta Trumpa. Napastnik oskarżył prezydenta o zbrodnie. Wiosna nas nie rozpieszcza, opady śniegu na Podlasiu, silny wiatr prawie w całym kraju, w nocy przymrozki. Minęła 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 225 milionów złotych udało się do tej pory zebrać w czasie internetowej zbiórki zorganizowanej przez influencera Łatwo Ganga. Youtuber przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, żeby pomóc chorym dzieciom na raka. O 20.00 miał odbyć się finał akcji, ale stream trwa, bo zbiórka jest kontynuowana. Jak tłumaczył Łatwo Gang, konieczne jest wydłużenie transmisji, bo część stron do przyjmowania wpłat miała problemy techniczne. Po prostu miejmy ten czas, tak, dajmy tą szansę, bo tak, nie dostaliśmy tej się, szansy, kiedy dostajemy tą szansę, wjedziemy, zakończymy, bo to nie będzie, po prostu jak docznijmy wszystko dziać i mielić, kiedy strony nas puszczą, wjedziemy, damy sobie kolejny raz godzinę lub 40 minut i wjedziemy, tylko tak. po prostu dajmy sobie tą szansę, bo, bo to jest tak naprawdę, teraz gdybyśmy zakończyli, to byśmy stracili z 30-40 milionów. Pierwotnym celem influencera było zebranie 200 tysięcy złotych. Unia Europejska i NATO potępiły strzelaninę w hotelu w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gala Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu z udziałem prezydenta USA. Minionej nocy do holu wtargnął uzbrojony napastnik i otworzył ogień. Został zatrzymany zanim dotarł na salę.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 zbrodnie, tak wynika z tekstu manifestu opublikowanego przez media. Aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy ma już ponad milion użytkowników. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przypomniała, że aplikacja to spore ułatwienie w załatwianiu większości spraw urzędowych.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 W maju KAS planuje udostępnić nową wersję aplikacji. Skarby sprzed 2,5 tysiąca lat znaleziono w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Wstępnie znalezisko datowane jest na czasy kultury Łużyckiej. O tym co udało się znaleźć w lesie pod spałą mówi Zbigniew Cichawa, prezes Towarzystwa Fortyfikacyjnego Linia Pilicy. Między innymi elementy biżuterii, bransolety, naramienniki, nagolenniki. Są one zarówno z brązu, jak i z żelaza. No i jeszcze jest nóż, a przede wszystkim niezwykły garniec. Zawartość jego wciąż pozostaje tajemnicą, zostanie otworzony dopiero za kilka tygodni. Opady śniegu na Podlasiu, uczucie chłodu, potęguje silny wiatr kwiecień plecień, tak komentują dzisiejszą mało wiosenną pogodę mieszkańcy Białego Stoku. Co tu się dzieje w ogóle? I na warsztaty kwiatowe. Nie wiem, czy nie będę robiła teraz wianka bożonarodzeniowego. Trzy lata, trochę zimy jeszcze więcej zimy. Ostatnio bardzo zimny maj był w zeszłym roku, 2 lata temu i 3 lata temu, więc jest stabilnie. Grześko. Ciężko to wiosną nazwać. Na razie walczymy chyba z zimą albo ciężką jesienią ja bym to nazwał. Szkoda, bo jak na majówkę, no to aura nie sprzyja. Na pewno nie robieniu grilla. Dzisiaj powiedziałam pani kupując kawę, że będzie w majówkę 30 stopni, bo będzie 10 stopni pierwszego dnia, 10 drugiego i 10. Schroniliśmy się pod dachem, bo jest taka zawierucha, że nie idzie nawet przejście po, po podwórku. Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami będą obowiązywać w nocy w całym kraju. Jak mówi synoptyk Przemysław Makarewicz, najzimniej będzie na wschodzie. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo zimna. Miejscami temperatura spadnie do około minus 3 stopni, a przy gruncie możliwe są także spadki temperatury do minus 6. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rana. To były informacje Polskiego Radia 24. Jeszcze na północnym wschodzie w nocy porywy wiatru do 55 km na godzinę. W poniedziałek na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 9 stopni na północnym wschodzie przez 13 w centrum, do 16 na zachodzie i południu kraju. Pienima. Umiarkowana jakość powietrza jest w Szczecinie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 22% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie w całym kraju. Największe jest na zachodzie, a także w pasie od południowej części Pomorza, przez Bydgoszcz i Poznań, aż po Wrocław, a także w okolicach Częstochowy. Klimat. 6 minut po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. Nieustająco witamy Państwa bardzo serdecznie na Podlasiu chłodno, w całej Polsce w ogóle to może być niezbyt ciepła noc, ale za to na Gocławiu gorąco. Tam cały czas trwa aukcja charytatywna, miała zakończyć się o 16, potem o 20, a licznik cały czas się kręci. W tej chwili zbiórka pieniędzy na pomoc dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters pokazuje już 200, ponad 226 milionów złotych do tej tego wydarzenia dziś jeszcze będziemy wracać, teraz jednak zmieniamy temat. Radio podcast. Trzy ciała dryfujące w renie. Trop prowadzi do mężczyzny, który okazuje się policyjnym informatorem. Broń, krew, skradzione pieniądze, wszystko się zgadza. A potem pojawia się DNA profil genetyczny należący do najsłynniejszej, nieuchwytnej morderczyni. I nagle całe śledztwo przestaje mieć sens. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki. Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska. I Piotr Stanisławski. Zaczynamy kolejny odcinek Laboratorium Zbrodni, czyli serii podcastowej, w której sprawy kryminalne analizujemy podkreślając naukowe aspekty śledztw. Laboratorium Zbrodni powstaje oczywiście we współpracy z Polskim Radiem. Zresztą podobnie jak sekcja teorii spiskowych, którą również serdecznie państwu polecamy. No Poza tymi dwiema seriami, mogą też państwo posłuchać naszego własnego podcastu, czyli Crazy Nauki. W tym odcinku opowiemy państwu o śladach DNA, które miały absolutnie jednoznacznie wskazać sprawcę. A zamiast tego zbudowały przekonującą, chociaż całkowicie błędną opowieść, która przez lata sprowadzała śledczych na manowce. I jak zawsze dziękujemy za każdy komentarz, ocenę, za dobre słowo. Jeśli lubią państwo to, co robimy, to prosimy o ocenienie naszego podcastu, tam gdzie go państwo słuchają oraz polecenie nas komuś, to nam bardzo pomaga. I tu jak zawsze ważna uwaga, mówimy o prawdziwych zdarzeniach. W tym odcinku poruszymy temat brutalnych morderstw i samobójstwa. Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi,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 Jest 25 kwietnia 2007 roku. Miasto Heilbronn w badeni württembergi w Niemczech. Około 50 kilometrów od Stuttgartu. Jest kilka minut po godzinie 14. Na dużym parkingu Therisenwiese parkuje policyjny BMW serii 5. Wewnątrz siedzi dwoje młodych ludzi. 22-letnia Michelle Kizevate i jej starszy od dwa lata kolega Martin Arnold. Zatrzymali się tu tylko na chwilę, żeby zjeść lunch. Parking jest położony w pobliżu ruchliwych ulic, ale mimo to pozostaje dość ustronny. Na pobliskich Błoniach często organizowane są imprezy masowe, festyny. Jednak teraz ten teren stoi pusty. Policjanci zatrzymują się w części parkingu leżącej bezpośrednio nad kanałem prowadzącym do portu nad rzeką Nekar. Nagle do radiowozu podchodzą napastnicy. Padają strzały krótkie, precyzyjne, oddane z bliska prosto w głowy policjantów. Pierwszy na miejscu pojawia się rowerzysta, który nie mając telefonu podjeżdża do pobliskiego dworca i prosi taksówkarza o zalarmowanie centrali. Widok, który zastają mu wezwani policjanci jest makabryczny. Ciało Michelle zwiesza się z otwartych drzwi po stronie kierowcy. Kobieta zginęła na miejscu. Martin jeszcze oddycha, ale jego stan jest krytyczny. Przeżyje ten atak, ale pozostanie niepełnosprawny. Nie będzie pamiętał momentu napaści. W policji wrze. Brutalny atak na patrol w biały dzień to cios dla mundurowych w całych Niemczech. Jak zazwyczaj w takich przypadkach, śmierć jednego z funkcjonariuszy silnie mobilizuje jego kolegów i koleżanki. Technicy kryminalistyczni drobiazgowo przeszukują radiowóz i parking, starając się nie pominąć żadnego szczegółu. Jednak pierwsze godziny śledztwa, kiedy istnieją największe szanse na zdobycie obiecujących tropów, przynoszą tylko frustrację. Wygląda na to, że miejsce zbrodni nie kryje żadnych dowodów. Napastnicy nie zostawili odcisków palców ani wyraźnych śladów butów. Nikt nic nie widział, a żadna z okolicznych kamer nie zarejestrowała momentu ataku. Jedyne co rzuca się w oczy to brak pistoletów służbowych Michelle i Martina oraz ich kajdanek. Sprawcy zabrali je ze sobą. Śledczy mają nadzieję, że próbki pobrane ze służbowego BMW zdradzą genetyczny trop zabójców. Materiał trafia do badań w Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Stuttgarcie. Rozpoczyna się żmudny proces analizowania zebranych dowodów. No, w tej sprawie nic się nie dzieje błyskawicznie. Same testy DNA potrwają aż trzy miesiące, a detektywi z niecierpliwością czekają na jakikolwiek punkt zaczepienia. Do rozwikłania zagadki tego brutalnego zabójstwa powołana zostaje specjalna komisja policyjna o nazwie Park Plac, czyli. Parking, w tłumaczeniu na polski. W jej skład z biegiem czasu wejdą setki policjantów, którzy w samym tylko Heilbronn wyrobią aż 16 tysięcy nadgodzin. Całe to śledztwo będzie kosztować państwo niemieckie blisko 2 miliony euro. Ta sprawa staje się absolutnym priorytetem. Policja niemiecka nawiązuje ścisłą współpracę z Europolem, czyli policyjną agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze oraz z laboratoriami kryminalistycznymi z całej Europy. No, wszystkie ręce na pokład. Ale nie tylko policja działa na najwyższych obrotach, równie, może nawet bardziej aktywne są media i lokalni politycy, którzy głośno i stanowczo, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, domagają się szybkiego złapania i ukarania winnych tej zbrodni. Presja na śledczych jest gigantyczna, co, jak już wiemy z poprzednich odcinków tego podcastu, no, nigdy nie wpływa konstruktywnie na zespół dochodzeniowy. Bywa, że pod tak dużym naciskiem policja szuka sprawców na chybił trafił, byle tylko m, zadowolić jakoś opinię publiczną. Tu jednak z pomocą przychodzą wyniki analizy DNA. No i od razu jest przełom. Podczas drobiazgowego badania materiału biologicznego pobranego z wnętrza radiowozu, specjaliści z laboratorium w Stuttgarcie trafiają na ślad DNA, który... Nie należy do żadnej z ofiar. Posługując się specjalnym, sterylnym patyczkiem z nawiniętym na niego wacikiem, policyjny technik zdjął ten ślad zarówno z tylnego siedzenia policyjnego BMW, jak i z deski rozdzielczej w jaki sposób z takimi próbkami DNA postępują specjaliści w laboratorium kryminalistycznym. No Powiem tak dużo razy już o tym mówiliśmy. Zachęcamy do odsłuchania wcześniejszych odcinków zwłaszcza tych gdzie się właśnie tematem DNA zajmowaliśmy. Więc tutaj w dużym uproszczeniu no, zaczyna się oczywiście od wyizolowania DNA z próbki. To polega na chemicznym rozbiciu komórek i uwolnieniu cząstek kwasu deoksyrybonukleinowego który następnie oczyszcza się z resztek białek, tłuszczów, no, wszelkich zanieczyszczeń. No, bardzo ważnym elementem jest oczywiście powielenie DNA metodą PCR. To jest tak reakcja łańcuchowa polimerazy, już wielokrotnie też i o niej wspominaliśmy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie milionów kopii kopii jakiegoś konkretnego fragmentu materiału genetycznego, to jest szczególnie ważne wtedy, gdy ta pierwotna próbka jest bardzo mała. No i tą metodą da się też powielić nawet jakieś uszkodzone fragmenty DNA i dopiero taki właśnie zwielokrotniony, przygotowany materiał nadaje się do dalszej analizy. Następnie specjaliści wykonują sekwencjonowanie DNA, a to oznacza precyzyjne określenie kolejności zasad azotowych, czyli adeniny, tyminy, cytozyny i guaniny w cząsteczce kwasu nukleinowego. Sekwencjonowanie umożliwia odczytanie informacji genetycznej i stworzenie profilu DNA danej osoby, a który to właśnie profil można porównać z innymi profilami, które są zapisane w policyjnych bazach danych. To, co wypluwa baza danych po zbadaniu próbki pobranej z radiowozu, w którym zginęła Michelle Kizewette, wprawia śledczych w osłupienie. Okazuje się, że to samo DNA jest już powiązane z ponad 40 innymi przestępstwami popełnionymi w Niemczech, Austrii i Francji. Sprawy te obejmują zarówno brutalne morderstwa, jak i napady z bronią w ręku, czy kradzieże w sklepach. Co więcej, ten sam materiał genetyczny znaleziono Między innymi na porzuconej strzykawce z heroiną i nadgryzionym ciastku. Na tym jednak nie kończą się zaskakujące informacje, bo najwcześniejsze ślady genetyczne tej samej osoby sięgają. 1993 roku, czyli niemal 14 lat wstecz. Niestety ów tajemniczy sprawca grasujący po Europie pozostaje wciąż nieuchwytny. Nie udało się też ustalić jego tożsamości. Jedyna pewna informacja to ta, że jest kobietą, co wynika z przeanalizowanego profilu DNA. Wśród śledczych zajmujących się popełnionymi przez nią zbrodniami jest nazywana kobietą bez twarzy. Kiedy ta wiadomość dociera do mediów skupionych obecnie na głośnym zabójstwie policjantki i postrzeleniu jej partnera na parkingu w Heilbronie, dziennikarze nadają tajemniczej napastniczce własny przydomek – upiór z Heilbronu. Media huczą od spekulacji na temat nieuchwytnej, seryjnej morderczyni, powstają nawet komiksy na jej temat. Policja wydaje publiczne ostrzeżenia. Za każdą informację prowadzącą do jej schwytania wyznacza nagrodę w wysokości 300 tysięcy euro. I co? I nic. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Tak rozpoczyna się jeden z największych pościgów w historii niemieckiej policji. Finalnie okazuje się dla śledczych prawdziwym koszmarem. W dodatku rozgrywającym się w oparach absurdu. Zacznijmy od tego, że działania seryjnej morderczyni wymykały się jakimkolwiek konwencjonalnym klasyfikacjom kryminalistycznym. Z powodu ogromnej różnorodności i braku logicznego wzorca w popełnianych przestępstwach, Trudno było stworzyć tradycyjny profil kryminalny i psychologiczny poszukiwanej. W tej układance brakowało spójności. Sprawczyni raz uderzała z bezwzględną precyzją, żeby innym razem dokonywać jakichś tam drobnych kradzieży w przypadkowych miejscach. Przyjrzyjmy się bliżej kilku kluczowym sprawom, które zdołano powiązać z tą poszukiwaną osobą. Pierwszy chronologiczny ślad zabezpieczono w 1993 roku w Niemczech. 62-letnia emerytka Liselotte Schlenche została znaleziona uduszona w swoim mieszkaniu. Morderstwa dokonano drutem do wiązania kwiatów, a DNA tajemniczej sprawczyni odkryto na brzegu kubka z herbatą. Po ośmiu latach w marcu 2001 roku ten sam profil genetyczny pojawił się ponownie w innym niemieckim mieście. Wtedy 61-letni antykwariusz Józef Walzenbach we własnym domu został uduszony sznurem. Analiza wykazała, że za oba zabójstwa odpowiada ta sama osoba, zimna morderczyni, która najwyraźniej poluje na emerytów. Zaledwie kilka miesięcy później trop wyłonił się w zupełnie odmiennym kontekście. W innym niemieckim mieście siedmioletni chłopiec nadepnął na placu zabaw na porzuconą strzykawkę ze śladami podejrzanej cieczy. Matka dziecka, obawiając się zakażenia HIV, oddała strzykawkę do analizy laboratoryjnej. Badania wykryły w niej heroinę oraz to samo co wcześniej kobiece DNA. Te z kolei ustalenia doprowadziły śledczych do wniosku, że mają do czynienia z bezdomną narkomanką, która dokonuje przypadkowych morderstw, żeby sfinansować swój nauk. W mediach tę chaotyczną narrację podsycił Kurt klecer, znany wiedeński psychiatra. Publicznie spekulował, że poszukiwana najprawdopodobniej miała traumatyczne dzieciństwo, mogła wychowywać się w rodzinach zastępczych i padać ofiarą przemocy. Przemyślenia Klecera błyskawicznie zakorzeniły się w masowej wyobraźni, tworząc wizerunek kobiety złamanej psychicznie, uzależnionej od narkotyków, nieprzewidywalnej i niezwykle brutalnej. Błąkającej się po Europie przestępczyni, która zabija zupełnie bez powodu. Tak, ludzie widzieli w niej bardziej upiora niż realną osobę. W 2004 roku sprawczyni zaczęła zostawiać ślady w sytuacjach niemal absurdalnych. Na nadgryzionym ciastku w okradzionej przyczepie kempingowej w Niemczech, czy na atrapie pistoletu użytej podczas kradzieży kamieni szlachetnych we Francji. Dwa lata później, w 2006 roku, ten sam profil genetyczny odnotowano w kontekście włamania do salonu optycznego w Austrii oraz na kamieniu użytym do wybicia szyby w domu. W Niemczech. DNA tej samej kobiety odkryto również między innymi w ruinach nieczynnego basenu publicznego oraz przy szeregu innych włamań dokonanych w wielu punktach Europy Środkowej. No, mydło i powidło, żadnego modus operandi, żadnego punktu zaczepienia, nic po prostu. Z każdym kolejnym trafieniem w bazie danych. Obraz sprawczyni stawał się coraz bardziej abstrakcyjny. Śledczy ścigali kogoś, kto potrafił w jednym roku zamordować starszą osobę, a w kolejnym kraść części samochodowe, nie dając się przy tym nigdy sfilmować, ani złapać na gorącym uczynku. Ten niespójny portret psychologiczny z każdym miesiącem coraz mocniej zgrzytał w zderzeniu z suchymi faktami gromadzonymi przez zespół policyjny operacji Park-Plac śledczy zaczęli w końcu dostrzegać, że ten profil upiora jest no, po prostu fizycznie, logicznie niemożliwy, niespójny. Wyraźnym sygnałem, że coś tu jest nie tak, był niewiarygodny rozstrzał geograficzny popełnianych przestępstw. Zasięg działania rzekomej sprawczyni obejmował całe Niemcy, a także terytoria Austrii i Francji. Jej ślady znajdowano w miejscach oddalonych od siebie o setki kilometrów. Ten brak spójnego terytorium operacyjnego, pochłaniał zasoby i uwagę policji na całym kontynencie. Co gorsza, bez żadnych widocznych postępów w żadnym z tych śledztw, zwłaszcza w tym tak gardłowym jak sprawa zabójstwa na parkingu. Kolejny absurd dotyczył rzekomych wspólników tych popełnianych przestępstw. Upiór najwyraźniej dobierał ich sobie całkowicie losowo. Analiza dowodów powiązała tę kobietę bez twarzy z przestępcami o najróżniejszym pochodzeniu, ze Słowakami, Serbami, Rumunami, Albańczykami, Niemcami, Irakijczykami. Raz zdawała się ona działać jako brutalna samotniczka, innym razem współpracowała z międzynarodowymi gangami złodziei samochodów. Co najbardziej uderzające, w przypadkach, w których policji udało się ująć i skazać tych innych sprawców, ci przestępcy kategorycznie zaprzeczali obecności jakiejkolwiek kobiety w swoich Szeregach. I to również było niezwykłe. Mimo, że morderczyni z Heilbronu została powiązana z ponad 40 przestępstwami, śledczy dysponowali wyłącznie jej profilem genetycznym. Żadna kamera monitoringu nigdy nie zarejestrowała jej wizerunku. Pojawiała się i znikała całkowicie niepostrzeżenie, nie pozostawiając żadnych odcisków palców czy śladów narzędzi. Tylko to swoje DNA. Co więcej, chociaż bezspornie wskazywało ono na kobietę, świadkowie niekiedy opisywali sprawcę, który wyglądał jak mężczyzna. Słuchasz podcastu Laboratorium zbrodni. I tak na początku 2008 roku, czyli niemal rok po zabójstwie Michel Kizewete śledczy doszli do wniosku, że sytuacja ostatecznie przekroczyła granicę między pościgiem za genialną morderczynią a czystym absurdem. Stało się to po wydarzeniach, które miały miejsce 30 stycznia 2008 roku w Heppenheim, niewielkim mieście położonym niedaleko Darmstadt w Niemczech. Doszło tam do zbrodni, której okoliczności zmusiły siły niemiecką policję do radykalnej zmiany kierunku myślenia. Ofiarami byli trzej młodzi Gruzini. Od lat regularnie przyjeżdżali do Niemiec, żeby kupować tam używane samochody, które potem sprzedawali z zyskiem w swojej ojczyźnie. No to proceder oczywiście znany również dobrze Polakom, kto nie słyszał opowieści o tym, że Niemiec płakał jak sprzedawał. Gruźni byli dobrze znani na giełdzie samochodowej w Ludwigshafen, mieście położonym jakieś 60 kilometrów od Darmstadt. Przywozili ze sobą Tysiące euro w gotówce, którą trzymali przy sobie, żeby na miejscu finalizować transakcję. I tego dnia na giełdzie spotkali 36-letniego Irakijczyka Talipa O. No, nie był on zupełnie przypadkową osobą. Pracował jako informator policyjny. Towarzyszył mu inny informator, 26-letni Somalijczyk Ahmed H. Mimo policyjnych powiązań obaj nie mieli czystych zamiarów. Talib O. znał Gruzinów i wiedział, że dysponują dużą gotówką, a w Niemczech nie mają żadnej rodziny ani bliskich osób, którzy, które upomniałyby się o nich. Zaproponował, że sprzeda im Forda, Escorta Kombi, a następnie namówił ich, żeby wsiedli do tego szauta i pojechali do jego domu, aby tam dopełnić wszelkich formalności. Talib mieszkał w przebudowanej szopie stojącej w ustronnym miejscu w pobliżu miasta Heppenheim. Znajduje się ono w połowie drogi między giełdą samochodową a Darmstadt. Gruzini nie mieli powodów do podejrzeń, więc bez żadnych zastrzeżeń z nim tam pojechali. Kiedy znaleźli się na miejscu, Talib o, zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego udusił. Zabrał im pieniądze, a ciała załadował do Forda i wywiózł nad brzeg Renu pod Mannheim. Tam wrzucił je wody. Rzecz w tym, że Ford Escort Kombi, którego użył do zwabienia ofiar i przewiezienia ciał był w rzeczywistości nieoznakowanym policyjnym pojazdem operacyjnym. Takie samochody policja udostępnia swoim informatorom do celów służbowych. Ten fakt tu okazał się kluczowy. Pod koniec lutego 2008 roku przypadkowi świadkowie zobaczyli ciała dryfujące w starym korycie Renu pod Mannheim. Ofiary miały przy sobie dokumenty i telefony, co pozwoliło na ich szybką identyfikację. Analiza Billingów wykazała, że ostatnie połączenia wykonano 30 stycznia z giełdy samochodowej w Ludwigshafen. Świadkowie zapamiętali mężczyznę, z którym Gruzini odjechali białym Fordem. Dzięki policyjnym bazom danych śledczy szybko ustalili, że owym mężczyzną był Talib O., od lat pracujący jako informator dla Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej na Dreni Palatynatu. Kiedy policja przeszukała jego szopę pod Heppenheim, odkryła tam pistolet oraz rzeczy osobiste ofiar, ich ubrania, buty. Talib początkowo zaprzeczał winie, ale dowody z miejsca zbrodni i krew ofiar w służbowym samochodzie, no tu nie pozostawiały żadnych złudzeń co do tej jego roli w morderstwie i rabunku. No tylko dlaczego właściwie opowiadamy państwu tę historię? Otóż właśnie to potrójne zabójstwo stało się punktem zwrotnym w śledztwie w sprawie upiora z Heilbronu. Kilka tygodni później, 10 marca 2008 roku, do śledczych dotarły wyniki szczegółowych analiz próbek biologicznych pobranych z wnętrza policyjnego Forda Escorta Kombi, którego używał Talib O. No i to była prawdziwa bomba. Okazało się, że technicy kryminalistyczni skrupulatnie badając każdy centymetr kwadratowy pojazdu zabezpieczyli m.in. mikroślad na wewnętrznej stronie przedniej szyby. Wynik badania DNA był po prostu niedowiary. Profil genetyczny należał do upiora z Heilbronu. To odkrycie staje się dla śledczych z grupy Parkplatz momentem krytycznym. No Logika śledztwa się rozsypuje. Dlaczego nieuchwytna, seryjna morderczyni, poszukiwana za egzekucję policjantki, miałaby zostawić swój ślad na szybie operacyjnego samochodu policji używanego przez informatora do przewozu ciał zabitych przez niego ludzi? No, no to nie ma po prostu żadnego sensu. Albo ta kobieta była wspólniczką irakijskiego informatora, albo DNA zawodzi jako niekwestionowany dowód w śledztwie. W kwietniu 2008 roku śledczy z grupy zadaniowej Parkplatz, podejmują więc ważną decyzję. Zamiast robić kolejną obławę, powołują specjalną komisję ekspertów, której celem jest sprawdzenie możliwości kontaminacji, czyli zanieczyszczenia śladów biologicznych znalezionych na miejscach zbrodni przypisywanych upiorowi z Heidbronu. Detektywi po raz pierwszy publicznie zadają sobie pytanie. Czy to możliwe, że to... My schrzaniliśmy sprawę. Do akcji wkroczyli specjaliści z Federalnego Urzędu Kryminalnego oraz kilku krajowych urzędów Policji Kryminalnej. Cel był prosty, prześwietlić każdą procedurę laboratoryjną, żeby wykluczyć pomyłkę. Wszelkie siły skupiły się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego śledztwo daje tak... No... Nielogiczne, absurdalne wręcz wyniki. W tym miejscu warto zatrzymać się przy samej technologii, która w tamtym czasie stanowiła fundament pracy techników kryminalistycznych w Niemczech. Do pobierania próbek DNA z powierzchni takich jak szyba, siedzenie w samochodzie czy deska rozdzielcza używano patyczków wymazowych z bawełnianymi końcówkami przypominających te służące do celów kosmetycznych. Pochodziły one od dostawcy, z którego produktów korzystało wiele laboratoriów kryminalistycznych w Europie, a konkretnie od austriackiej firmy Greiner Bio one International AG. Patyczki te były podwójnie pakowane no i miały opinię standardu najwyższej próby. Zgodnie z procedurami przed zapakowaniem były fabrycznie sterylizowane, co według producenta gwarantowało ich czystość mikrobiologiczną przez eliminację bakterii, grzybów, wirusów, tak więc pobrane z ich pomocą próbki również powinny być niezanieczyszczone. Także sama procedura pozyskiwania materiału genetycznego była rutynowa i trzymała się ścisłych zasad bezpieczeństwa i higieny. Co tu więc zawiodło? Mimo narastających wątpliwości pierwsze naukowe próby zweryfikowania tych narzędzi pracy śledczych przyniosły, cóż, jedynie dalszą konsternację. Aby wykluczyć błąd wynikający z zanieczyszczenia sprzętu postanowiono więc przeprowadzić drobiazgowe badania wymazówek, które technicy stosowali na co dzień do tych testów wybrano około 300 nieużywanych jeszcze nigdy patyczków pochodzących z tej samej dostawy firmy Greiner Bio One. Cała procedura została przeprowadzona zgodnie z metodą ślepej próby, a więc laboranci otrzymali patyczki w szczelnie zamkniętych kopertach, nie mieli wiedzy na temat tego, jaki jest cel badania ani skąd konkretnie pochodzi dostarczony materiał. Wyniki tych badań były dla komisji jednoznaczne, no i jednocześnie druzgocące dla tej nowej hipotezy, bo w testowanej puli nie znaleziono żadnego zanieczyszczenia, żadnego obcego DNA. Żaden z 300 tych pustych patyczków nie zawierał materiału genetycznego upiora. Dla śledczych to był sygnał, że ich narzędzia kryminalistyczne są czyste. Ten wynik na kolejne miesiące utwierdził policję w przekonaniu, że jednak ta koncepcja seryjnej mord morderczyni, mimo że wydaje się kompletnie absurdalna, no pozostaje realna, czyli pościg nadal musi trwać. Słuchasz podcastu Laboratorium zbrodni. Nastał. 2009 rok od egzekucji Michelle Kisewete minęły niemal dwa lata, a śledczy wciąż tkwili w martwym punkcie. Mimo gigantycznego wysiłku policja nie miała dosłownie nic, żadnych świadków, żadnych nagrań, żadnego konkretnego tropu. Jedynym stałym elementem był tu ten sam wszechobecny profil DNA anonimowej kobiety, który, no cóż, zdawał się kpić z kryminalistyki. Wszystko zmieniło się za sprawą makabrycznego odkrycia we francuskim Forbach tuż przy granicy z Niemcami. Znaleziono tam zwłoki spalone do tego stopnia, że identyfikacja wizualna okazała się niemożliwa. Śledczy drogą eliminacji doszli do wniosku, że ofiarą może być syryjski azylant, którego nie widziano od 2002 roku. No jednak mężczyzna nigdy nie trafił do bazy DNA. To uniemożliwiało szybkie potwierdzenie tych przypuszczeń. Policjanci wpadli więc na całkiem nieszablonowy pomysł. Postanowili wyizolować materiał genetyczny z archiwalnego wniosku o azyl, na którym widniały oryginalne odciski palców tego Syryjczyka. Dokument ten od lat leżał nienaruszony w urzędowej teczce. Do pobrania wymazu z papieru użyto tych samych zaufanych patyczków, których europejscy technicy używali w wielu miejscach zbrodni. Wynik, jaki uzyskano z laboratorium, postawił wszystko na głowie. Jak się już pewnie Państwo domyślają, Tak, tak, z formularza należącego do Syryjczyka wyizolowano DNA kobiety. I to nie byle jakiej kobiety, bo tegoż upiora z Heilbronnu. No było to fizycznie niemożliwe, ponieważ ofiara była bezspornie mężczyzną, no i po raz kolejny sytuacja była kompletnie absurdalna. Zszokowani francuscy policjanci porozumieli się z niemieckim zespołem Parkplatz. A ten doszedł do wniosku, że jednak musiał gdzieś popełnić błąd na poziomie analizy DNA. Metody, która przed sprawą upiora z Heilbronu, nigdy nie zawodziła jako sposób identyfikacji sprawców zbrodni, no i była kompletnie zaufana, wierzono jej bez zastrzeżeń. Śledczy postanowili więc powtórzyć badanie tych samych odcisków palców, tych pochodzących z formularza o azyl, no ale tym razem użyli innego patyczka, takiego, który posiadał specjalną gwarancję, że jest absolutnie wolny od DNA. Tu przypominam, że te wymazówki firmy Greiner Bioan gwarantowały, że są wolne od bakterii, grzybów i wirusów, no właśnie, ale nie wspominało o DNA. Efekt tego testu był przełomowy. Nagle DNA upiora z Heilbronu po prostu zniknęło z próbki pobranej z formularza. Cyk i nie ma. Co więc tutaj się stało? Kluczem do rozwiązania zagadki okazało się fundamentalne nieporozumienie dotyczące tego, co właściwie oznacza słowo czystość w kryminalistyce. Ponieważ patyczki były fabrycznie sterylizowane, śledczy darzyli je niemal bezgranicznym zaufaniem. Problem polegał jednak na tym, że proces sterylizacji, no, skuteczny oczywiście w neutralizowaniu bakterii, grzybów czy wirusów, w żaden sposób nie niszczył ludzkiego DNA, a więc drobinki naskórka, potu czy śliny pozostawały na bawełnie nienaruszone. Austriacki producent sprzętu oficjalnie przyznał wówczas, że ich produkty są sterylne pod kątem medycznym, no ale nikt nie posiadały certyfikacji do specjalistycznych analiz genetycznych. No to wszystko doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, czyli ten rzekomo sterylny wacik był skażony wyjściowo materiałem genetycznym jeszcze zanim technik kryminalistyczny w ogóle wyjął go z opakowania na miejscu zbrodni. Twardy dowód na to zanieczyszczenie dostarczył Instytut Medycyny Sądowej w Homburgu i to właśnie tamtejsi eksperci po serii bardzo drobiazgowych testów odnaleźli DNA upiora na kompletnie nowym, nigdy nie używanym patyczku, właśnie takim dopiero wyciągniętym z opakowania. Jak się okazało, mityczna morderczyni była w rzeczywistości całkowicie niewinną kobietą. Źródła nie podają jej imienia ani nazwiska. Wiadomo jednak, że była ona pracowniczką zakładu pakującego na terenie Bawarii. Pracowała w firmie, która pełniła rolę podwykonawcy zajmującego się składaniem elementów tych wymazówek w gotowe zestawy. Kobieta, która najprawdopodobniej pracowała bez maski bez rękawiczek, zupełnie nieświadomie nanosiła swoje własne komórki na bawełniane końcówki podczas ich konfekcjonowania. Zanieczyszczenie miało charakter czysto losowy, no bo nie każdy wacik schodzący z linii produkcyjnej nosił te ślady biologiczne. No Co tłumaczy, dlaczego te wcześniejsze testy kontrolne nie zawsze wykrywały błąd? Ta zupełnie niczego nieświadoma pakowaczka, nie mająca no oczywiście absolutnie żadnego związku z krwawymi zbrodniami, poprzez błąd produkcyjny stała się no, przez całe lata najbardziej poszukiwaną, seryjną morderczynią w całej Europie. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Pozostaje więc jeszcze pytanie, kto zabił policjantkę Michelle Kizewetę i ciężko ranił Martina Arnolda. No, rozwiązanie tej zagadki przyszło z zupełnie nieoczekiwanej strony. Przez cztery lata policja bezskutecznie szukała służbowych pistoletów należących do ofiar, wierząc, że teraz są one w rękach upiora z Heilbronu. Przełom nastąpił dopiero w 2011 roku podczas dekonspiracji neonazistowskiej grupy terrorystycznej o nazwie Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, która działała na terenie Niemiec od końca lat 90. I ta grupa była odpowiedzialna za serię morderstw i zamachów na tle ksenofobicznym. Za najbrutalniejsze zbrodnie popełnione przez tę organizację odpowiadało troje jej członków. Beate Trzejpę, Uwe Benhart i Uwe Muntlos. W ciągu kilkunastu lat NSU zamordowało dziewięciu imigrantów. Ponadto terroryści dokonali trzech zamachów bombowych oraz piętnastu napadów na banki. Wpadli podczas ucieczki po ostatnim z takich skoków. 4 listopada 2011 roku w Eisenach w Turyngii. Policja dogoniła kamper, którym uciekali Uwe Benhart i Uwe Muntlos. Widząc, że nie wywinął się z obławy, obaj mężczyźni podpalili pojazd i popełnili samobójstwo. No, w zasadzie to Muntlos najpierw zastrzelił Benharta, następnie podpalił pojazd no i zastrzelił się sam. Podczas przeszukania wraku kampera policjanci znaleźli coś, co wreszcie pozwoliło rozwiązać zagadkę napaści na dwójkę policjantów na parkingu w Heilbronie. Otóż tak, odkryli tam broń służbową Michelle Gizewete i Martina Arnolda. Niedługo potem w ręce śledczych trafiła Beatę Trzejpę, czyli ostatnia członkini tego terrorystycznego tria. Zanim doszło do jej aresztowania, kobieta zdążyła jeszcze podpalić mieszkanie, która, które wcześniej zajmowała wspólnie z Benhartem i Muntlosem. W zgliszczach lokalu śledczy znaleźli spodnie ze śladami krwi, po analizie okazało się, że to krew zastrzelonej policjantki, a spodnie prawdopodobnie należały do Beatę Trzejpę. To przemawiało za tym, że ona również brała udział w tym zabójstwie. Tak więc wszystkie elementy układanki ostatecznie trafiły na swoje miejsca, a do rachunku terrorystów z NSU dopisano dziesiąte morderstwo. No a policja zyskała jeszcze jedno potwierdzenie, że ten upiór, ta kobieta bez twarzy, no była po prostu jedynie błędem produkcyjnym. Mimo kompromitującego przebiegu tego śledztwa, historia upiora przyniosła jednak jakiś pozytywny skutek. Uświadomiła organom ścigania, że dotychczasowe standardy zabezpieczania śladów, no cóż, są niewystarczające. W obliczu tego, że współczesna analiza DNA stała się tak czuła, że potrafi wygenerować profil z zaledwie kilku komórek pozostawionych przez osobę pakującą sprzęt, trzeba było znowelizować zasady, wedle których ten sprzęt powstawał i był przekazywany w, w ręce policji. Środowisko kryminalistyczne uznało więc, że medyczna sterylność to po prostu za mało e bo pozbycie się drobnoustrojów zwyczajnie nie eliminuje z danej próbki fragmentów DNA. W pracę nad nowymi procedurami włączyli się eksperci z USA, z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii no oraz oczywiście sami producenci tego sprzętu laboratoryjnego. Powstała nowa norma, która jest efektem tej współpracy. Została zatwierdzona w 2016 roku. Nosi oznaczenie ISO 18385. To jest pierwszy na świecie zestaw wymogów dotyczących produkcji sprzętu jednorazowego użytku, który to sprzęt ma być przeznaczony właśnie wyłącznie do celów sądowych. Ta norma opisana jest w dokumencie noszącym tytuł Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia ludzkim DNA w produktach używanych do zbierania, przechowywania i analizy materiału biologicznego. Standard ten wprowadził rygorystyczne wytyczne, które eliminują ryzyko skażenia już na etapie produkcji, oraz wprowadził również jasne kryteria akceptacji poszczególnych partii towaru. Dzięki temu laboratoria mogą dziś korzystać z certyfikowanego sprzętu no z gwarancją, że jest on faktycznie wolny od tych obcych śladów genetycznych. Na koniec wyszło na to, że tak naprawdę trochę sami sobie zrobiliśmy problem, dlatego, że w ciągu ostatnich 40 lat. Przypominam, mamy o tym odcinek, analiza DNA w kryminalistyce zaczęła się w 86 roku. Przez te 40 lat udało nam się tak wysterować, tak udoskonalić te nasze metody analizy, że nie daliśmy rady z czystością poszczególnych elementów przeprowadzania tego procesu. I no, w tej chwili osiągnęliśmy rzeczywiście taki wynik, który wymaga właściwie czystości absolutnej. Jak widać, nie jest łatwo taką dostarczyć. A na nowe odcinki zapraszamy w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Jeśli dopiero zaczynają Państwo swoją przygodę z naszą serią, to poprzednie odcinki czekają w tym samym miejscu na Państwa. Bardzo je polecamy, no bo dobrze uzupełniają to, co mówimy w kolejnych częściach. A jeśli mają Państwo ochotę na więcej, no to również zapraszamy do... Do sekcji teorii spiskowych, czyli naszego drugiego podcastu tworzonego we współpracy z Polskim Radiem. Tu z kolei nowe odcinki pojawiają się co poniedziałek, a no, ponieważ to jest wideo podcast, to znajdą go Państwo również na YouTubie. A teraz do, do usłyszenia. usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki. To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.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 Profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, serdecznie witam. Panie profesorze, z jakimi przemyśleniami i odczuciami obserwował pan to, co działo się, właściwie to, co dzieje się jeszcze teraz cały czas w niedużej kawalerce na warszawskim Grochowie? Przede wszystkim należy Kocławie, zdecydowanie... Ale to jest bardzo blisko. Także niewielka pomyłka. Myślę, że kilkaset metrów. Natomiast jeśli chodzi o całą akcję, należy zdecydowanie pochwalić przedsiębiorczość pokolenia Z, bo przecież przedstawiciel tego pokolenia jest autorem całej akcji i wykorzystuje w sposób bardzo prospołeczny, bardzo ciekawy media społecznościowe, które z reguły oskarżane są właśnie o raczej dominację kultury konsumpcyjnej. W tym przypadku, w ramach tego, co nazywamy w socjologii konektywizmem. Na rzecz dobra wspólnego media zostały wykorzystane. Z drugiej jednak strony, jako socjolog nie mogę nie odnieść się do pewnej powtarzalności tego typu zjawisk, jeśli chodzi o impulsy wzmożeniowe, jeśli chodzi o wielkie momenty, podniosłe momenty, kiedy Polacy stają się narodem i działają na rzecz dobra wspólnego, a później przez 360 dni w roku, oprócz tych kilku dni, przestają myśleć o e, osobach e, bliskich, o e, bliźnich, o tych, e, których możemy nazywać sąsiadami, o tych, e, którzy potrzebują pomocy. Dlatego, że kiedy popatrzymy na dane, to znajdujemy się na 142 miejscu w Światowym Indeksie Dobroczynności, World Given Index, Instytut Galupa rokrocznie takie badania prowadzi i na 31 miejscu wśród 32 krajów OSID, jeśli chodzi o zaufanie. W związku z czym mamy bardzo ciekawą akcję, bardzo specyficzną. No ale właśnie, proszę pozwolić, że podejdę delikatnie sceptycznie. To znaczy, ona jest szalenie ważna. E, należy absolutnie pozytywnie ocenić intencje osób, które tą ak akcję rozpoczęły i które w tej akcji biorą udział. To jest szalenie wartościowe, ale przełamuje jednak bardzo negatywne tendencje w polskim społeczeństwie społeczeństwie, które sobie nie ufa, społeczeństwie, które. No, w życiu codziennym niekoniecznie działa na rzecz tego, aby w przyszłości takich impulsów wzmożeniowych po prostu być nie musiało. Hmm. Ale może z drugiej strony jednak cała ta akcja pokazuje też, że wystarczy czasem dobry pomysł, że wystarczy trochę dystansu do siebie, że wystarczy grono ludzi, którzy mogą i chcą pomóc, żeby wzbudzić jakąś niezwykłą falę. No bo przecież takie rzeczy nie dzieją się codziennie. To jest zdarzenie w, właściwie w ostatnich latach absolutnie wyjątkowe. To jest ogromna siła nowych mediów, ogromna siła mediów społecznościowych, które w sposób wirusowy, w sposób wiralowy, używając modniejszego języka, rozprzestrzeniają poszczególne informacje, poszczególne mody, poszczególne trendy. W tym przypadku... E, Okazało się, że jest to moda na pomaganie. To jest zdecydowanie moda, którą należałoby wspierać. Z drugiej jednak strony popatrzmy na jedną kwestię. Jeśli nawet zaokrąglilibyśmy rezultaty zbiórki do 250 milionów, no to okazuje się, że dzieląc to każdy Polak po prostu powinien przeznaczyć około 7 zł, czyli... W tym przypadku moglibyśmy powiedzieć, oczywiście absolutnie nie wszyscy Polacy brali udział, ale to jest około 7 zł przeznaczonych przez każdego Polaka. W tym momencie niestety już nie 38, tylko 37 milionów 258 tysięcy. No w związku z czym, gdyby każdy to 7 zł przekazał, to mielibyśmy akurat tą kwotę. Absolutnie należy pochwalić, absolutnie należy docenić. To jest wyjątkowa w skali światowej akcja tego typu, ale Polacy są wyjątkowi w skali światowej, jeśli chodzi właśnie o impulsy, jeśli chodzi o wielkie działania. Jeśli chodzi o wielkie możliwości mobilizacyjne, z drugiej jednak strony pamiętajmy, że mamy pewien problem po prostu w życiu codziennym. To są, ujmując to statystycznie, wielkie wierzchołki i wystrzały, ale później mamy konstans, mamy linię, która jest raczej linią prostą i niewiele się dzieje. To prawda, ale to co mnie się bardzo podoba w tej akcji to jest właśnie pewien dowcip, pewna lekkość, bo na przykład Małgorzata Kożuchowska... Która wyskakuje z kartonów. Mhm. To, to jest zachowanie, które świadczy o jej niezwykłym dystansie do samej siebie i myślę, że to jest też coś, co moglibyśmy sobie zapisać na plus i o czym chyba na co dzień w często zażartych, bardzo poważnych sporach zapominamy, a szkoda. Absolutnie. Rak nie ma najmniejszych szans z kartonami Małgorzaty Korzychowskiej. Tu trzeba być absolutnie przekonanym, że w tym momencie jest cały roztrzęsiony i najprawdopodobniej rozpada się już na kawałki. Natomiast, mówiąc już zupełnie poważnie, bo wydarzenie można ujmować satyrycznie, ale dwóch bardzo ważnych, kultowych, emblematycznych polskich raperów pogodziło się właśnie na rzecz dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Mówię tutaj o Jacku Granieckim i Ryszardzie Andrzejewskim, czyli o słynnym TD i słynnym PEI, I te. którzy też potrafili zakopać topór wojenny. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie to podobne zakopanie toporu wojennego do tego na przykład między kibicami Wisły i Krakowi po śmierci Jana Pawła II. Oby tak nie było. To Liczę prawda. na to rzeczywiście, że ów impuls pewną nie tylko wzmożeniową, ale właśnie pomocową modę wykreuje z jednego podstawowego powodu. Każda tendencja powinna być kiedyś przełamana i statystyka i rachunek prawdopodobieństwa mówi, że powinna być przełamana. Miejmy nadzieję, że właśnie jesteśmy na etapie tego przełamywania niekoniecznie pozytywnych tendencji, jeśli chodzi o zaufanie i pomaganie w polskim społeczeństwie. Pewien pana dystans rozumiem i chyba niestety go podzielam, chociaż bardzo bym nie chciał, ale może z drugiej strony jednak też ta akcja pokazuje, że jest gdzieś głęboko w nas potrzeba, żeby jednak doświadczyć też w w przestrzeni publicznej pozytywnych, bardzo pozytywnych komunikatów, a nie ciągłego szczucia jednych na drugich i odwrotnie. Co jest tutaj absolutnie ważne i to należy szczególnie podkreślić e, w kontekście całej akcji pod szyldem Cancer Fighters, tak to nazwijmy, zgodnie z tym jak owa akcja była wypromowana, jak promowana jest jeszcze w tym momencie i dalej spływają środki, to pamiętajmy o tym, że kapitał społeczny to jest bardzo ważna wartość i to są bardzo ważne zasoby. My mamy ich niewiele, bo nie potrafimy na rzecz dobra wspólnego odłożyć swoich partykularnych interesów, swojego światopoglądu. Jeśli nie zgadzamy się z kimś w pełni, to nie chcemy współpracować. Ta akcja pokazuje, że można w Współpracować na rzecz dobra wspólnego, nawet wtedy, kiedy się ze sobą nie zgadzamy, bo istnieją sprawy ważniejsze. Życie, zdrowie to są zdecydowanie ważniejsze kwestie od czynników światopoglądowych. To prawda, i trochę mnie smuci to, co pan mówi, bo pan mówi o kwestiach absolutnie oczywistych. Co się stało, że zapomnieliśmy, że one gdzieś nam się pogubiły zupełnie? Panie redaktorze, bardzo mnie pan prowokuje, dlatego, że moglibyśmy o tym rozmawiać co najmniej półtorej godziny, a podejrzewam, że i 30 godzin. Otóż już w latach 70-tych wybitny socjolog, metodolog, najwybitniejszy w polskiej historii, profesor Stefan Nowak wskazał, że Polacy funkcjonują właśnie poprzez brak umiejętności rozmowy wzajemnej i odłożenia czynników, które są codzienne, są często mniej ważne, funkcjonują w tak zwanej próżni społecznej, próżni socjologicznej. Stają się narodem, ale niekoniecznie są społeczeństwem. I my oczywiście y, pamiętamy zryw Solidarności, pamiętamy później y, impuls wzmożeniowy i pojednanie dla papieża. Pamiętamy później to, co działo się po katastrofie smoleńskiej i tak dalej. Możemy to wymieniać, ale żadne z tych wydarzeń nie było trwałe, bo funkcjonujemy właśnie w sytuacji permanentnego braku zaufania do sąsiada, do osoby nawet będącej naszą rodziną, do kolegi, jeśli okaże się, że inaczej myśli i tak dalej. To się stało. To znaczy Polacy są społeczeństwem, które sobie nie ufa. Oczywiście mamy tutaj czynniki historyczne, mamy tutaj jeszcze zamierzchłą kwestię zaborów, która też zdeterminowała brak zaufania w poszczególnych regionach. Natomiast każda tego typu akcja pokazuje, że rzeczywiście na rzecz dobra wspólnego można zawiesić partykularne spory. Czyli te momenty, kiedy jesteśmy w stanie zgodnie współpracować, to są raczej wyjątki od reguły, wypadki przy pracy? To są... Jak na razie, patrząc na wyniki badań socjologicznych, zdecydowanie wyjątki od reguły, dlatego że patrząc nawet na kraje europejskie, jesteśmy jednym z tych najbardziej podzielonych. Ja tylko mogę podać przykład chociażby społeczeństwa włoskiego. Oczywiście to jest szalenie specyficzne społeczeństwo, ale to społeczeństwo nie jest specjalnie znane z wielkich zbiórek, dlatego że nie musi. Tam, o czym być może niewiele osób w Polsce wie, nie istnieją szpitale psychiatryczne. Zakres depresji jest zdecydowanie mniejszy. Społeczeństwo jest tak spójne, tak pomaga sobie w życiu codziennym, że właściwie tego typu instytucje totalne, parasolowe, pomocowe, one nie są potrzebne. Co musielibyśmy zrobić albo do kogo udać się po poradę, żeby na sytuację w kraju jakoś wpłynąć i ją poprawić? Bo myślę, że ten stan, nawet jeśli on niestety jest raczej normą niż wyjątkiem w naszej historii najnowszej, nie jest korzystny. Nie jest korzystny, ale każde działanie oddolne, choćby, choćby wywoływane właśnie poprzez różnego rodzaju akcje w mediach społecznościowych, ten stan zmieniają. To jest pewna lekcja również dla klasy politycznej, dlatego że dobrze znamy powiedzenie, którego przytaczać nie będę. Ale jeśli elity nie zaczną myśleć również w sposób delikatnie prospołeczny elity polityczne, to będziemy mieli e, sytuację e, narodu bez państwa, państwa bez narodu. E, każda tego typu sytuacja paradoksalnie odnawia nadzieję i wiarę również w instytucje państwowe i również w tych, którzy tymi instytucjami zarządzają. A pamiętajmy, że jeśli chodzi o zaufanie do instytucji publicznych, mamy w Polsce również jedne z najbardziej e, alarmujących wskaźników w skali Unii Europejskiej. Zatem tego typu akcja paradoksalnie, choć jest akcją pozasystemową, ale na rzecz instytucji ona może również przywrócić zaufanie, wzajemne zaufanie do instytucji publicznych. Chwała nami naszym kolegom, powiedział kiedyś jeden z polskich profesorów. No tak, warto byłoby chyba jednak od tej reguły odejść. Jeśli chodzi o tę akcję, która właśnie się zakończyła kilka minut temu, pod koniec pojawił się taki postulat, żeby to było coś więcej niż tylko taki Zryw kilkudniowy, żeby ta energia w jakiś sposób mogła przetrwać, żeby na przykład 26 kwietnia stał się takim dniem, kiedy podejmujemy większy wysiłek, żeby walczyć z rakiem, który dotyka najmłodszych. Myśli pan, że jest jakakolwiek szansa, żeby ta energia przetrwała? Co panu podpowiadają intuicja i socjologiczne doświadczenie? Co do intuicji, wolałbym oddać intuicję płci pięknej, natomiast jeśli chodzi o rezultaty badań, mogę jedynie powiedzieć, że zgodnie właśnie ze statystycznym stosowanym często w socjologii rachunkiem prawdopodobieństwa, każda tendencja, która jest replikowalna i się powtarza, na pewnym etapie może być przełamana. Należy zdecydowanie ufać, że jeśli taki e, impuls dotyczący zaufania kapitału społecznego, przedłużenia działań pomocowych może się pojawiać, to on powinien się pojawiać tam, gdzie zasobów jest najwięcej. Jeśli od młodzieży tego typu inicjatywy będą wychodzić, to na pewnym etapie bardzo trudno będzie starszym pokoleniom do tych inicjatyw nie nawiązywać. Czy istnieje szansa? Istnieje szansa również dlatego, że w tym przypadku na rzecz dobra wspólnego i na rzecz walki z rakiem wśród osób najmłodszych, niewinnych, bezbronnych, współpracowały osoby, których byśmy o to nie podejrzewali. I w związku z tym jest to pewien przykład, a każdy przykład tworzy autorytet, a każdy autorytet tworzy wzorce i miejmy nadzieję, że one zostaną podchwycone. Woś się udał. Tu może być podobnie? WOŚP się udał, natomiast miał trochę inny format i WOŚP był właściwie akcją od początku, dzisiaj już nie, ale od początku antysystemową. To nie jest akcja antysystemowa, ale to jest akcja obok systemu, bo przecież pamiętamy defekty transformacji ustrojowej i WOŚP idealnie wszedł w lukę. Natomiast jeśli chodzi o tą akcję, to jest akcja bardziej pomocowa. Czy ona może się udać, czy ona może być pogłębiana? Tak i podejrzewam, że mogą znaleźć się również naśladownicy, a jeśli tak będzie, to oznacza że znowu ta wiralowość sieciowa będzie w ramach koncepcji konektywizmu, czyli łączenia się, a nie stricte konsumpcji i poszczególnych treści rozrywkowych, że ona będzie przynosić rezultaty. Zakończę polemicznie, panie profesorze. Jeśli system w postaci partii politycznych chce, żebyśmy sobie skakali do gardeł, to ta akcja, w której TED godzi się z Peją, jest absolutnie antysystemowa. Pod <grym> tym panu. względem jest antysystemowa, ale na rzecz tego, żeby system działał lepiej, profesor, był bardziej funkcjonalny. Profesor Bartosz Łukaszewski, soc. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo i spokojnego wieczoru. Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Reklama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 po reklamie.